swoim doświadczeniem siłą i nadzieją w temacie kroku czwartego i nie tylko przez następne około 20 minut. Zapraszam Mikołaj. Cześć mam na Cześć, imię Mikołaj jestem alkoholikiem. A dzięki dzięki za zaproszenie że tak powiem jest to mój dziewiczy meeting na discordzie nigdy nie byłem wcześniej na żadnym na discordzie i discorda korzystam ale w innych celach natomiast nie nie w celach meetingowych także dzięki zawsze lubię że tak doświadczać nowych rzeczy. No i w ogóle jest to dla mnie że tak powiem honor i taka i tak czuję się czuję, czuję się czuję się właśnie tak uhonorowany. Dziękuję wam za to za to że mnie zaprosiliście że mogę tu, tu dzisiaj być i, i gdzieś tam podzielić się fragmentem swojej swojej, swojej historii. Bo, bo, bo kiedyś tego nie było kiedyś nie, nie mówię nie nie przypuszczałbym, że, że, że, że będę mógł siedzieć w pokoju, mówić do mikrofonu i będą tam ludzie po drugiej stronie, którzy, którzy będą słuchali, słuchali tego, tego, co mam do powiedzenia. Znaczy, jakieś marzenia o takich rzeczach, nie? Ale, ale, ale, że tak powiem w tych swoich zwidach pijackich, znaczy nie zwidach, takich marzenia, czy gdzieś tam takie właśnie uciekanie, uciekanie swojej myśli i, i, i oglądanie. Dalej. A teraz, teraz, teraz mam, że tak pod... dostałem to od A, że mogę teraz na jakiś czas gdzieś tam się coś wypowiedzieć, na jakiś temat. Dzisiejszym tematem jest krok czwarty. Krok czwarty inwentura. Ja trafiłem do wspólnoty 16, przepraszam, 2016 roku, 2 września. I od tego od tego dnia od tego dnia się nie napiłem e, i, i zawdzięczam to przede wszystkim wspólnocie Bogu czy, czy sile wyższej i, i, i facetowi który, który który pojawił się na pierwszym mityngu na pierwszym meetingu ja e, mieszkam w Londynie i zacząłem trzeźwieć w Londynie e, mój pierwszy meeting, już moje pierwsze mityngi e, były to były mitingi angielskie ja nie wiedziałem w ogóle że jest poszedłem na swój pierwszy mit, poszedłem gdzieś tam się dowlokłem, jechałem autobusem, trzy razy z tego autobusu wysiadałem, bo nie chciałem, bo nie chciałem, nie chciałem być wcześniej, bo się bałem, że znowu będą się, że będę Praską chciałem wytrzeźwić, zesporadzką chciałem przestać pić, natomiast nie chciałem, nie chciałem być wcześniej, bo się bałem, że będą się mówić do ludzi, będą się odzywać, będą się przedstawić, nie cokolwiek. No. Gdzieś tam o ASPRO wiedziałem wcześniej, także, także wiedziałem, Niemniej właśnie tak, bo jadąc z autobusem, gdzieś tam, sobie patrząc na zegarek, zauważyłem, że będę prawdopodobnie wcześniej. W związku z czym gdzieś tam trzy razy po drodze wysiadałem, później wysiadłem nawet dwa przystanki dalej, żeby szedłem wolniej, żeby akurat idealnie trafić na godzinę 19. Trafiłem na tę godzinę 19 na meeting, na którym było jakieś 50-60 osób. Posiadłem sobie gdzieś tam z tyłu sali, w kąciku. I, i, i, i no i się zaczęło. Ja nie pamiętam tego pierwszego dnia. Pamiętam pierwszy dni oczywiście, natomiast nie pamiętam. Pamiętam, że speakerka miała jakaś dziewczyna. A o czym gadała? Nie pamiętam. Pamiętam tylko dwie osoby. Jedna osoba to był to był koleś, który siedział obok mnie i, i w pewnym momencie spojrzał na mnie i tak, tak, tak się lekko uśmiechnął i tak się spytał. E, się pyta, czy to pierwszy raz jesteś? Ja mówię, że, ja mówię, że tak. A on mówi, no to pan się, się pyta, jak mam na imię. Mówi, że Mikołaj, mówi, że Michael i, i, i, i ten i się pyta, ile nie pijesz I nie, ja on mówię, no, tak od wczoraj. A on mówi, a to masz 24 godziny trzeźwości, ja on wie no. A on mówi, a ja się go wtedy pytam, a ty ile masz? No ja mam 24 lata, ja takie lampy, a on mówi do mnie, słuchaj stary, i tak się pyta, sam przyjechałeś, on ja wie, że sam, ty kurde, wiesz, stary masz jaja i, i mówi podziwiam Cię. Ja byłem ja, ja, ja zupełnie nie wiedziałem ja tak mówię, jak możesz mnie podziwiać mając 24 lata szeźwości ja mówię no mam mierne tamte 4, 24 godziny A on mówi posiedź posiedzimy pogadamy no i zeszliśmy tam był meeting później po meetingu pogadaliśmy i po meetingu poszedł też do mnie jakiś tam inny koleś który, eh, który właśnie się okazał że z Polski zaczęliśmy gadać po meetingu później tam zaczął dzwonić to wspomniał mi też o tym że jest Polska Wspólnota i, i, I gdzieś tam trafiłem na pierwszy, na, na pierwszy polski miting. Niemniej, by ten pierwszy, pierwszy, pierwszy rok, półtora, mój, mój, mój meeting był dosyć, mój, nasze moje mitingi były, moje trzeźwienie było dosyć mocno związane z, z grupami angielskimi. Ja jeszcze jakiś tak, siedząc tutaj, mieszkałem w Londynie kilkanaście lat, nie. Nie wiem, to po prostu taki, no byłem no, gdzieś, gdzieś te moje wody cały czas o, o, o, o, cały czas gdzieś tam chodziły wcześniej, w związku z czym ego, egoizm, egocentryzm, jakoś tak, że tak powiem e, no czułem się, czułem się tak, że nie będę się na społakami zadawał, nie będę się z naszymi rodakami zadawał i gdzieś tam się mocno odizolowałem przez ten trwa i To się teraz zmieniło, ale dość mocno jestem związany z polską wspólnotą. E, Niemniej mówię, te moje początki, bo początki robienia kroku programu związane są z z, z, z dosyć mocno właśnie z, z wspólnotami angielskimi. E, i, i, ten, I ten chłopak, ten, ten chłopak z Polski, który do mnie podszedł, zaczęliśmy gadać, e, później zaczął dzwonić do mnie e, i, i, i ja po miesiącu, ja po miesiącu znalazłem się w takim w takim e, ja w ogóle się zachłysnąłem tym, co tutaj, co tutaj się stało nie? i tak sam faktem tym, że po pierwszym mitingu, tak powiem, poszedłem spać i się obudziłem po bitych 8 godzinach. Coś, co się wcześniej nie czy coś, co nie miało miejsca przez ostatnie kilkanaście lat zanim trafiłem do wspólnoty, bo ja zanim trafiłem do wspólnoty przez te ostatnie kilkanaście lat piłem dzień w dzień. Dzień w dzień miałem alkohol w ustach i, i, i, i po prostu i, tego, i tego, dnia, tego dnia wracając do domu po, po pierwszym mitingu do domu kładąc się w spać i budząc się następnego ranka, patrząc, że przespałem bite 8 godzin to ja po prostu nie mogłem w to uwierzyć, nie? bo, bo nie, nie, nie obudziłem się sposobne, nie było ataków, paniki, nie było jakichś takich odruchów wymiotnych, no po prostu nic takiego nie było i, i, i, i, i nie miałem rano, rano ochoty napić, a się nie było, nie było tej, tej, tej, tej, tej obsesji, nie było tej chcicy, jak to nazywa. I zadzwonił ten koleś z dnia poprzedniego i zaczęliśmy rozmawiać. I Później dosyć, dosyć często rozmawialiśmy, zacząłem dosyć, dosyć szybko chodzić na, na mityngi, mówię tutaj jest mityngów od, od, od groma, w związku z czym yy, ja akurat wtedy też jakąś tam pracę straciłem i, i, i miałem, miałem, miałem, miałem do sporo, sporo czy wolnego czasu, także na te meetingi, no, te, no mówię, dosyć mocno się wkręciłem w te mityngi, także zacząłem chodzić codziennie, nawet dwa razy dziennie, e, i, i, i, ale po kilku tygodniach e, gdzieś, znaczy taki moment, że, że znowu poczułem się jakoś tak Pojawiła się znowu ta pustka, to taki taki bezsens, ten, ten, ten, taki, taki, taki, takie poczucie, poczucie nicości w środku, to co, coś, co, co, co, co, co po, po, po, pod koniec właśnie mojego, mojego picia było, było nie do... Nie, to coś, co mnie przerażało, coś, z czym mogłem żyć. To właśnie ten, taki, tutaj często mówię o tym, jak dziura w duszy e, i, i, i, i po prostu i nie wiedziałem, co zrobić. Zaczynałem jest z ludźmi tam, tam ze wspólnoty z, z, z, i, i, i, i oni powiedzieli, ty wiesz co, Poproś, poproś drugiego człowieka o pomoc. poproś, poproś kogoś o sponsorowanie. I, i, i poprosiłem, poprosiłem tego, tego kolegę, który, który, który na pierwszym mitingu się pojawił z racji tego, że on tam gdzieś często rozmawialiśmy, o się to dobrze mi się z nim gadało i, no i, no i, no i poprosiłem, go on się zgodził i zaczęliśmy kroki. I e, no i pojaliśmy, pojaliśmy tam e, to naprawdę to wtedy zaczęło. właśnie Ja uważam, znaczy. Zaczęła się wtedy, że tak powiem, to, co uważam za na najistotniejszą część mojego życia w tej chwili, nie? Czyli, czyli, czyli, czyli, czyli, czyli ta droga do tego, do tego że, że gdzieś tam zacząłem siebie lepiej rozumieć i, i, i rozumieć innych ludzi, i też zacząłem, zacząłem zwracać uwagę na to, co robię, co robię nie, tylko, nie tylko dla siebie, ale też no, przede wszystkim względem drugiego człowieka. No i dojechaliśmy do. Ja, ja generalnie, żeby tutaj dla mnie krok czwarty, to żeby zrozumieć dla mnie, ja jak mówię o kroku czwartym, to muszę też tutaj podkreślić e, kwestię istotną no, w, w tym momencie, bo mój sponsor dosyć mocno do, tutaj, tutaj do tego e, wagę przykładu, mianowicie siły wyższe i, i, i, i czy tam do, czy do Boga, jakkolwiek, jakkolwiek to nazywam, ja nazywam to różnie, nazywam to siłą wyższą, Bogiem, e, nie mniej Miałem, bo ja miałem z tym problem, nadal mam z tym problem ogromny i, i, i z, tym, z tym powierzeniem, z tym krokiem trzeci. E, a, a, a tak naprawdę, znaczy naprawdę, to nie wiem, jaka jest prawda, ale, ale to, co mi, to, co mi sponsor powiedział, to się okazało w moim przypadku, rzeczywiście gdzieś tam miało, miało ręce i nogi, to jest to, jak myśmy zaczęli krok czwarty już pisać i tak dalej. Ja miałem tam się na początku trudności. E, to e, zresztą to sponsor mi powiedział: Pamiętaj, że, że to nie ty będziesz pisał. Tylko, tylko, tylko ty masz, to by test i ja wtedy jeszcze nie wiedziałem o co chodzi. I dopiero teraz, gdzieś tam po później, jak w piątkę robiliśmy, to, to gdzieś tam doszło do mnie tego docierać, ale niemniej chodzi o to, że on mówi on w powiedział pamiętaj, że jak będziesz miał trudności i tak dalej. Oddaj się Bogu, oddaj się Bogu, powiesz się. I, i dla mnie tak naprawdę ja ten krok trzeci zacząłem rozumieć w roku czwarty. I, i, i, i codziennie tak mam. Ja, znaczy, ja codziennie muszę, że tak powiem, rano postawić, tak postawić, jak się u nas mówi, ten krok trzeci, robiąc to tak, jak rozumiem to nie, nie zmieniając samego początku, czyli na kolanach modlitwą. Niemniej no, w moim przypadku tak to jest nie? I, i, i, i gdzieś tam to odnosi, odnosi, odnosi skutek. W tej postaci chociażby jeśli nie napiłem od tego mojego pierwszego meetingu. Niemniej zaczął się właśnie ten krok, ten krok czwarty i wtedy i, i, i ja miałem coś takiego, że, że gdzieś tam na, na, tym, na, na, na tym pierwszym mitingu, znaczy na tym pierwszym spotkaniu ze sponsorem właśnie na temat kroku czwartego, jako mi komitał, e, musimy robić to w tym systemie tam cztery, no, znaczy, e, czter, czter, e, cztery rubryki, cztery kolumny w tabelce i, i e, no i, i ten sponsor mi to, to, już on już wcześniej wytłumaczył, że powiem, tą tę tą, tą, tą tabelę już tam parę tygodni wcześniej zaczęliśmy, zacząłem sobie już coś tam gdzieś tam ćwiczyć, że tak powiem na, na, na jakiś tam urazach Przypadkowo złapanych, niemniej jakbym powiedział, po, po, po, po, po, po, że tak powiem, na czym będzie polegał ten krok czwarty i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię tam hum, hum, coś tam sobie porobię i rzeczywiście rozstaliśmy się, usiadłem w, dom, e, usiadłem w domku, napisałem, nie wiem, tam pasparę, taki uraz, rozpisałem z dzieciństwa czy coś i, i, i ten no spokój pójdzie e, i, i, i, i, i, i lałem sprawę na, na, na, na kilka dni, gdzieś tam zaczną chodzić na meetingi, a na, na mityngach że na czwartym kroku, że tam kilka tygodni napisanie i, i, i tak dalej, a no i tam znajomi mówią ty weź, weź stara się codziennie coś tam napisać, bo jak nie no to Zobaczysz, będziesz miał później, będziesz rzeczywiście na, pod koniec tam miał, miał, miał no będziesz spino w ostatnie dni czy jeden dzień cały pisał bez sensu, nie? albo będziesz się tego stresił. No i gdzieś tam akurat to poskutkowało, nie, że, że zacząłem, pomyślałem, mówię dobra, może mają rację, z tym tam te, e, spróbuję napisać po tygodniu. się ja rzeczywiście usiadłem i, i z dupa. ducha. I, I siedzę dwie godziny że, z, z tym z logopisem i nad kartką i nie nic, nie mogę nic napisać i wtedy, wtedy, gdzieś to nawet, nawet tak się stało, do sponsora, mówię mu kurczę, próbuję napisać, I on właśnie, się, mi powiedział, słuchaj, to nie ty masz pisać, tylko siła wyższa ma ci pomóc, znaczy no to ona tak naprawdę ma pisać i jeżeli ty się powierzysz, poprosisz ją i, i, i oddasz się to zobaczysz, że to pójdzie i rzeczywiście i ja tam i, i zacząłem walić, zacząłem, ja zacząłem powtarzać tą, znaczy ja bardzo często mówić o, o pogodę ducha, do, do jak w takich tak, do, to, takich takich stanach pobudzenia emocjonalnego. No, działa na mnie tak mocno, tak się mantycznie, uspokajająco i, i znaczy Działa uspokajająco poprzez często powtarzanie, nie przez taką, taką mantryczność. E, i, i rzeczywiście gdzieś wtedy zacząłem to praktykować, wtedy zacząłem już do działa I, i, i gdzieś tam spędziłem pół godziny, trzy godziny mówię, powtarzając tę modlitwę i, i Iwana przyszła, i przyszła siła wyszła, przyszła i, i, i napisałem coś tam. I tak później krok po kroku codziennie siadałem, codziennie coś tam, codziennie coś tam po, po godzinie, codziennie coś udawało mi się napisać. Później sobie tak wyliczyłem, że akurat w niedzielę jak przyjdzie do, przyjdzie do czytania, to koniec, tam, sobie tam podzieliłem w głowie już te działy, co, który kiedy jakiś dzień napiszę, że w sobotę jeszcze będę pisał to, a rano dopiszę tamto i w ogóle wszystko będzie, wszystko będzie cacy. No i, i, i, no ale, no i, no i pisałem I, i później stała się, w niedzielę mieliśmy się spotkać, w sobotę za, stała się taka rzecz, że gdzieś tam od rano usiadłem, pisałem e, i, i w pewnym momencie o godzinie gdzieś tam po południu, już później wieczorem. Ja piszę, piszę, piszę i nagle i nagle skończyłem, skończyłem jakąś tam rzecz pisać i mówię i tak poczułem, że już nic nie ma, że już, że już, że już, że już więcej nic, nic więcej już nie napiszesz, więcej nic nie stworzę, więcej nic nie wymyślę. Po prostu, że tak powiem, yy, ta ta energia od siły wyższej została zakręcona, kurek przyszedł, siła wyższa, przyszedł, zakwieciła kurek, powiedziała dobra spoko, teraz więcej już nic nie musisz pisać. I znaczy tak, teraz ja to tak to interpretuję. FED to było coś takiego, że, że po prostu nie ma nic, już nie było, nie, nie wiedziałem. I wtedy, wtedy I wtedy się rozryczałem, wtedy się rozryczałem. Nie z dlatego, że tam nie, nie, nie, nie z powodu tego, co napisałem, tylko tylko ja, tylko tylko tylko Was z powodu tego, że e, znaczy ja teraz wiem, teraz teraz mi się wydaje, że znaczy wydaje, teraz wiem, że to było. Chodziło o to, że ja, po raz, ja poczułem się, że po raz pierwszy w życiu zrobiłem coś od A do Z, po raz pierwszy w życiu zrobiłem coś e, bo się z kimś mówiłem, po raz pierwszy w życiu zrobiłem coś, bo chciałem coś zrobić i wykonałem plan do końca. Nie było, nie było przekładania, nie było przekładania w głowie, nie było przekładania, na, na początku było, nie, ale, ale, ale summa summarum założenie było takie, że mam trzy tygodnie, Napiszę to w trzy tygodnie. Ja to zrobiłem. Nie było przekładania, nie było pisania odwołań do dziekana, czy tam do sponsora przedłużenie sesji i tak dalej, co robiłem na studiując, czy tam, czy będąc z czy liceum i tak dalej. Właśnie. Natomiast tutaj nic takiego nie było. I, i, i chyba, i to była taka ogar, że ja byłem, że po raz pierwszy byłem w sposób uczciwy, nie tylko wobec, wobec siebie, albo wobec kogoś, nie? że wywiązaję że, że że się z zobowiązania, które się podjąłem, Które się podjąłem. No i i, i, i poleciałem na miting poleciałem na meeting cały ukochany, zaryczany i, i ten i było okej. Okay. I tak, i taki tak to był ten mój, e, mówię, tak to wyglądał, ten, ten, ten mój krok czwarty. Oczywiście e, to co napisałem i tak dalej, to, to, to, to później to później wyskoczyło, niemniej nie mniej ja nie. Ja nie dzisiaj nie, w tej chwili nie uważam, że w kroku czwartym napisałem jakieś rzeczy, o których nie wiedziałem. Ja napisałem wszystko, co wiedziałem, tylko gdzieś ono pewne rzeczy trzeba było zbudzować i, i tak dalej. Część rzeczy dopiero się teraz wspomina, ale tak jak na, na, na ten moment, jak ja jak ja pisałem samego ja początku, gdzieś one, one gdzieś tam. Z tyłu głowy siedziały i, i, i, i ja je pisałem. no po prostu, ja, ja traktuję ten krok czwarty, teraz jak takie uporządkowanie, uporządkowanie szafy, nie? uporządkowanie pokoju. Wszystkie rzeczy, które do czasu wcześniej zrobiłem, które pamiętałem, które napisałem, znalazły swoje miejsce. Znalazły swoje miejsce w, w, mojej, w tej, tej mojej głowie, w tych swoich szufladkach tam i one tam siedzą i, i, i, i, i one. One, to znaczy, ja nie muszę do nich sięgać, tak? ale to, to są takie moje punkty referencyjne do tego, co ja robię teraz. To jest, to jest, to jest moje doświadczenie z, z mojego nie, ja, nie wiem, z, z mojego życia, tak, piaskiego bądź nie, jakkolwiek je nazwiemy, ale jest to moje doświadczenie, ja się nie mogę tego wyprzeć, tego co zrobiłem. W związku, z czym, w związku z czym ja mogę się porównywać do tego, co zrobiłem wcześniej, i mogę tak nie robić. natomiast Natomiast to, co to co, to, co, to co tam zrobiłem, no to jest, zrobiłem, musiałem to zaakceptować. Były te rzeczy i, i, i tragiczne, ale też śmieszne jakieś tam i się okazało, że wcale nie jestem aż taki tragiczny, że, że gdzieś tam jakieś, jakieś normy, jakiś mora kręgosłup moralny miałem gdzieś zachowany i w pewnych sytuacjach tak się nie zachowałem i to jest fajne, to jest fajne, że teraz mogę, a to tak nie przyszło, tak to zrozumienie, to było po, po miesiąca. ja czytałem piątkę później z z pioty, czytając właśnie czwórkę na krok piątym, ja nienawidziłem, nienawidziłem sponsora, nienawidziłem jego, za to że muszę mi to czytać, czy muszę drugiej osobie, że muszę się podzielić z kimś kawałkiem e, czy się siebie, ale to, to, to jest narodowo radołach piątym, niemniej nie mniej, nie mniej, mniej Niemniej mówię tu o kroku czwartym. Ja celowo teraz na samym początku podkreśliłem to, że nie żeby się pochwalić czy tam, czy jakoś tam wywyższyć coś takiego, że kończyłem, że robiłem gdzieś tam, moja, moja przygoda była z zaczęła się od grup angielskich, a to z tego powodu, że, że ja tam spotkałem się właśnie z taką interpretacją też kroku czwartego, która, która, która, którą którą chciałem się teraz podzielić, mianowicie w języku angielskim jest, jest w, tym, w, tym, w tym kroku czwartym jest takie słowo fearless, które tutaj na język polski zostało za, e, z, przetłumaczone jako, że odważnie, tak że odważnie przystępowaliśmy tam do tej naszej inwentualne. Natomiast w takim dosłownym tłumaczeniu słowo fearless znaczy, że jestem taki bez strachu. I to, i to dla mnie, i, dla, i do mnie to trafiało, bo to tak mi sponsor też tłumaczył, że w kroku trzecim, jeżeli ty się powierzysz w kroku trzecim, ci sile wyższej, tak? czyli oddasz te czy swoje lęki, które masz gdzieś tam i tak dalej, to w kroku czwartym będziesz bez strachu i Fed napiszesz. Także to nie ty piszesz, tylko siła wyższa, która ci zabiera ten strach. Jeśli jej, musi, jej się tylko oddać, dlatego, dla mnie, są, dla, dla, dlatego dla, mnie, dla mnie ten krok trzeci i czwarty i powierzenie się sile wyższej jest niesamowicie ważne i to, i to pozbycie się tego, pozbycie się gdzieś tam strachu, lęku, strachu, strachu, lęku, czy jakkolwiek jakkolwiek nazwijmy, bo ja to mam, bo, bo, to, bo to są, bo bo, bo bo gdzieś tam odczuwam tego, tego, tego, tego typu emocje, a, a, a pisząc gdzieś tam próbując sobie robić taką odważną właśnie tą inwenturę, no, taką taką, znaczy tą, taką szczerą i tak dalej, muszę się pozbyć gdzieś tam tych uprzedzeń, uprze tych swoich gdzieś tam, gdzieś, gdzieś tych, tych, tego tych ty, ty, ty, ty i Jedno z takich, znaczy tym, tą główną zaporą jest strach i ręk. I gdybym ja to pisał z własnej głowy i tak dalej, tą, tą czwórkę, to ja bym tego nie napisał, bo napisałbym jakiś tam dydymałach za przeproszeniem I, i, i, i taki, taki, znaczy może nie dydymałach, ale, ale, ale to, to by wyszło, bo, bo, bo mówię, gdzie, żeby sięgnąć, móc gdzieś sięgnąć tam bez tego, bez strachu, czy tak jak jest właśnie posłów, to odważnie gdzieś, gdzieś w przeszłość, ja muszę mieć może się pozbyć lęku, a, a sam tego nie zrobię. tak samo jak się nie pozbyłem jak sam nie jestem w stanie e, przestać pić, e, tak samo nie jestem sam w stanie się pozbyć lęku. To są pewne rzeczy, które są są ściśle związane w mojej, w te, tak jak ja, ja w chwili obecnej w chwili obecnej pojmuję. E, i, i, i bez tego dla mnie nie ma e, nie ma nie ma i też nie ma nie ma. Znaczy nie ma, nie ma, nie ma, nie, jak też nazywam doświadczania teraz rozwijania się. No bo ja teraz, rok czwarty w tej, w tej chwili obecnej, to jest dla mnie taki, taki punkt referencyjny, tak jak powiedziałem wcześniej, do tego, co ja robię w, w, w, aktualnie. Tak? Czyli ja coś dokonuję, jakiegoś aktu, do, do, czy, czegoś doświadczam i mam, mam możliwość porównania tego. Co zrobiłem w przysz... do, do tego, czy, czy, jest to analogia, czy jest gdzieś analogia w przeszłości do tego. Jeśli jest, to mogę sobie porównać, jeśli nie ma, no to jest wtedy, jest, jest wtedy wspólnota i są, są ludzie inni, mogę zadzwonić i porozmawiać i pytać, słuchaj, czy miałeś coś takiego, co cię spotkało i tak dalej. Tak, tu mnie tutaj, że tak powiem, spotkało. To tamto. Jeżeli mam w przeszłości, to mogę porównać oczywiście z drugi alkoholik jest sponsor i wtedy mogę, mam, mam im więcej punktów referencyjnych, tym lepiej. Ale te, których ja doświadczyłem, są, są, są, są, chyba, y, są chyba najbardziej istotne. tak, Bo ja mogę słuchać ludzi na meetingach, y, y, którzy, którzy, którzy, którzy, doświadczali pewnych rzeczy i tak dalej, mówią, tam zrobiłem to, w takiej sytuacji zrobiłem, bo mi spotkało to i tam to, i tak dalej. Ja i tak gdzieś tam suma sumaru. Zrobię sam coś takiego, gdzieś tam znowu, ale dopiero jak ja sam pewną rzecz dotknę, oparzę się i, i tak dalej, czy, czy, czy doświadczę, czy będzie to przyjemna, czy nieprzyjemna rzecz, i wtedy dojdzie do mnie: a to kiedyś tam zrobiłem, a to Piotrek to powiedział, a to a to Dorota też to powiedziała, i ja mam wtedy w momencie, że tak powiem, moja wiedza się zbiera i, i, i, i wtedy łatwiej mi jest zrozumieć pewne rzeczy, zaakceptować pewne rzeczy. Jest mi łatwiej zaakceptować siebie, jest mi zaakceptować moją Moje, um, um, mo, moje moje gdzieś tam właśnie um, moje lęki um, i, i, i, i w tym i, i tak też rozumiem trochę um, um, obecnie praktykowanie kroku czwartego, Bo dla mnie, dla mnie dwunastu kroków to jest, to jest, to jest, raz, to jest, to jest, um, ja, że gdzieś tam zostałem przekazany przez sponsora um, um, i ten, ale, ale to jest ale to jest próba czy tam się praktykowania założeń tego programu w postępowaniu codziennym I, i, i oczywiście to nie jest tak, że ja rano wstaję i teraz i teraz cokolwiek zrobię, to połudno jest, a to by teraz a to krok czwarty, a to teraz nie wiem, teraz pójdę zrobić to, to, to zastosuję jak rok trzeci, tam, piąty, dziesiąty i tak dalej. Nie, tylko, tylko, tylko zastanowienie się właśnie w takich sytuacjach jak, jeżeli mam krok czwarty, który jest dla mnie teraz tak naprawdę kopalnią wiedzy, ja odkładam w kroku czwarty, krok czwarty, czy ten mój magazyn wiedzy, którą ja zdobyłem. I to nieważne, czy to dla, dla mnie w tej chwili, czy, czy ja zrobiłem po pijaku, czy po żyźwie, ona jest, ja się nie mogę tego, ja się nie mogę tego, tego wyzbyć, tak? Ja mogę, tylko, ja mogę tylko pewne rzeczy robić inaczej, jeżeli był jakiś złe, jeżeli były jakieś dobre rzeczy, które zrobiłem, które, które mogę, mo, mogę je powielić, bądź, bądź, bądź, bądź, bądź mówię, starać się podobnie wykonywać, tak? Ale, ale i, i, i ja to tak mówię, że wszystko co, wszystko, co się dzieje w moim życiu obecnie, to przechodzi i to, że tak powiem, pod wieczorem to właśnie odkładam do, do tych szuflad lat kroku czwartego tego magazynu. I ja one sobie tam leżą i ja mogę sobie z tego korzystać. Dla mnie to jest używanie kroku czwartego, codziennym. To jest taka oczywiście moja własna interpretacja w tej chwili. I to, co jest piękne, i to co mi się strasznie podoba też w AA to jest to, że ja za tydzień mogę powiedzieć zupełnie coś innego, bo od was się dowiem za chwilę, że wy macie inny pogląd na ten temat i ja będę ja, i, i, i, i, i, mogę sobie postanowić nie postanowić, tylko hmm, a może on ma rację, hmm, a może może, może tam ta interpretacja bardziej, bardziej w sensie do, do, żeby przejść na, żeby żeby przyjąć po inny punkt widzenia, tak? Z tym też nie mam problem, z tym naszym nadal mam problem przyjmowaniem innych punktów z przyznawaniem się, ale, ale gdzieś tam do, że ktoś może mieć a akurat że, że bardziej bliżej do czyjegoś innego zdania, ale jest dużo łatwiej. Dlatego mówię, że ja, ja jak, ja za tydzień mogę, mogę gdzieś tam zmieniać zdanie i, i to jest okej, okay. to nie jest już teraz labirowanie, skakanie z kwiatka na kwiatek, czy, czy, czy, czy um, gdzieś takiego w moim mniemaniu, tylko po prostu, jeżeli przychodzą jakieś fakty, zdarzenia i tak dalej, które wpływają, które, które, które mogą zmienić moje zdanie, ja się i rzeczywiście zmieniają, to jest okej. Okay. To dla mnie to jest takie właśnie rozwijanie. To jest, dla mnie to jest rozwój doświadczanie czyli coś, co mam teraz, coś, co mam teraz na, na co dzień. Um, Także na koniec powiem, powiem jeśli, Ja nie wiem, ja, ja po prostu dla mnie, dla mnie program 12 kroków to, to jest to jest w zasadzie, ja w tych grupach, na które przede tam nie było, tam nie było znaczy dla, dla, dla mnie AA to jest program 12 roku, dla mnie A to jest program, to jest ten program 12 duchowy. Nie i, i, i, i, i, i gdzieś, gdzieś to, on, to, to są rzeczy, dwie, dwie rzeczy takie zupełnie, zupełnie rozwiązane. Mało tego, dla, program był najpierw dopiero, bo nie była wspólnota, a najpierw spotkało się ducha alkoholików, którzy zaczęli rozmawiać, którzy zaczęli wymieniać pomiędzy sobą jakieś informacje, zważywszy, że im to pomaga, tak? I, i, i, i dopiero później później zaczęli wciągać w to linie. W związku z czym mm, mm, dla mnie jest to takie samo przejście się rozumiem, ale jeżeli ktoś jest, kto, kto, kto, kto, kto, kto to się waha. Um, to ja tego mam po prostu spróbuję, to nic nie szkodzi, to jest naprawdę no ja miałem, miałem, miałem do wyboru albo albo tkwić w tym bezsensie i takim. Ja mówię, po tych czterech tygodniach ja byłem w takim w ta, poczeźnienia, ja byłem w takim, w takim, ja chciałem się zabić. Ja nie chciałem pić, ale chciałem się zabić. Ja miałem, miałem, miałem, miałem, miałem, miałem, nie wiem nie, nie, nie kurna wszystkiego dosyć. Mimo tego, że czwiałem. Jednej rzeczy, którą wiedziałem na pewno, że nie chcę zrobić, nie chciałem, to nie chciałem, to nie chciałem prze, zacząć pić od nowa yy, i, i, i, i, i, I ten, jak, to, jak to tutaj Znajomi właśnie anglicy mówili just give it go, po prostu just, tylko spróbuj, tylko spróbuj, tylko, ty, ty, tylko, tylko, tylko spróbuj i rzeczywiście spróbowałem i, i, i nie żałuję. Dzięki za zaproszenie, dzięki, no Pawe, super doświadczenie na Discordzie. gdzieś tam na Zoomie, część, na meetingach jestem, ale, ale na Discordzie pierwszy raz, także super, dzięki. Wam wszystkim za to, że jesteście, bo, bo, bo gdyby nie wy to by, was, to, by, to, by, to by mnie to nie było. Jesteście, wy mówicie, wy mówicie, do mnie, nasz moja siła wyższa. Mój Bóg mówi do was, do mnie przez was. Nie, i za to wam strasznie wszystkim dziękuję. Dzięki.